Po tych słowach Jezus skierował wzrok ku niebu i tak się modlił. Ojcze, nadszedł już czas, spraw, by zajaśniał majestat Syna, a wtedy Syn ukaże blask Twojej chwały. W tym celu udzieliłeś Synowi władzę nad ludźmi, by wszystkich, których Mu powierzyłeś, obdarzył życiem wiecznym. Sensem życia wiecznego jest poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś. Ja ukazałem na ziemi blask Twojej chwały, gdyż wykonałem zadanie, które mi zleciłeś, a teraz Ty, Ojcze, spraw, by zajaśniał blask tej chwały, jaką miałem przy Tobie, zanim zaistniał świat." Objawiłem Ciebie ludziom, których powierzyłeś mi na świecie. Byli oni Twoją własnością, ale powierzyłeś ich mnie, a oni są posłuszni Twojemu słowu. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Przekazałem im to, co mi powiedziałeś, i oni to przyjęli. Poznali tę prawdę, że Ty mnie posłałeś. Modlę się za nich, nie za świat się modlę, ale za tych, których mi powierzyłeś, bo są Twoją własnością. Wszystko, co moje, należy do Ciebie, a co Twoje jest moją własnością. Dlatego wśród swoich doznaję chwały. Nie należę już do tego świata, ale oni należą. Ja idę do Ciebie, Święty Ojcze. Zachowaj w swojej opiece tych, których mi dałeś, aby stanowili jedność jak my. Dopóki byłem z nimi, opiekowałem się nimi w Twoim imieniu i chroniłem tak, że nikt nie zginął oprócz tego, którego zagładę zapowiedziało Pismo. A teraz idę do Ciebie. Mówię to jednak jeszcze tu na ziemi, żeby w pełni doznali mojej radości. Przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ oni, podobnie jak ja, nie należą do tego świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale proszę, abyś uchronił ich przed złem. Oni, podobnie jak ja, nie należą do świata. Uświęć ich przez prawdę. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam w świat. Poświęcam siebie za nich, aby byli naprawdę Twoją własnością. Ale nie tylko za nich się modlę, ale także za tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Niech wszyscy stanowią jedność, podobnie jak Ty, Ojcze, jesteś we mnie, a ja w Tobie. Niech oni też będą jednością w społeczności z nami, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja im dałem odblask tej chwały, którą Ty mi dałeś, żeby stanowili jedność, podobnie jak my jesteśmy jednością. Ja działam w nich, a Ty działasz we mnie, aby oni doszli do pełnej jedności. Wtedy świat przekona się, że Ty mnie posłałeś. Umiłowałeś ich dlatego, że mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, by Ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja będę. Chcę, by zobaczyli blask tej chwały, jaką mnie otoczyłeś, ponieważ umiłowałeś mnie jeszcze przed stworzeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznałem. Oni także pojęli, że to Ty mnie posłałeś. Dałem im poznać Twoje imię i jeszcze dam poznać, aby ta sama miłość, którą mnie obdarowałeś, była w nich i abym ja był w nich.